Mienin Józefa Piłsudskiego Nie jesteśmy zjednoczeni, co by nam pozwalało godzić sprzeczności, rękę podać przeciwnikowi celem zdobycia siły. Zamiast zjednoczenia jesteśmy rozproszkowani, a nawet dość skłóceni. Powiedziałbym, że pod względem psychicznym jesteśmy mocno rozbrojeni. Ignacy Mościcki Przemówienie radiowe, 19 marca 1937 roku, warszawska informacja prasowa, numer 10, łamane 489, 1937, strona 164. Komentarz B. Zingera do odezwy przewodniczącego Komitetu Honorowego Pamięci Józefa Piłsudskiego z 12 maja 1937 roku. Prysuł spokój o jutro, w którym oddychał każdy, gdy losy państwa w jego ręku widział. Dziś w jego naukach pragniemy znaleźć wskazania, jak spokój odzyskać, na czym poczucie naszej mocy zbiorowej ugruntować. Nie ma więc jeszcze tego spokoju, jest lepiej, jak powiada premier, ale nie może już tak, jak za dawnych czasów, rzucić hasła — byczo jest. — Nie mogę od razu wymagać, aby pan powiedział, że jest dobrze — oświadcza premier wychudłemu, wynędzniałemu robotnikowi. A robotnik powiedział — Panie, ja jestem daleki od tego, aby to powiedzieć. Nie ma przeświadczenia, że nastąpiła stabilizacja i należyte ugruntowanie reżimu wstrząśniętego 12 maja 1935 roku. Co się zawiodło? Nie dopisało. Odbywa się więc dalsza próba poszukiwania dróg. Dotychczas bowiem poszukiwania nie dały należytych rezultatów. Dokonano w ciągu roku radykalnego zwrotu na prawo, przemalowano pół urzędowe organy prasowe na kolory czarno-żółte. Nic nie pozostało z demoliberalizmu kuriera porannego. Resztki obiektywizmu w gazecie polskiej w kwestii żydowskiej zostały skonwertowane na kawałki w stylu Oenerowskiego ABC. Próba kompozycji zakończona została dekompozycją. Łódź nowego obozu nie posuwa się tymczasem naprzód. To też w rocznicę śmierci Piłsudskiego, przewrotu majowego, Aktywnego wystąpienia nowego czynnika decydującego i rządu generała Składkowskiego czynione są nowe próby w kierunku przywrócenia spokoju o jutro. We wtorek prawdopodobnie będziemy świadkami dalszej próby zainicjowanej przez czynnik decydujący. Na zebraniu filistrów Prawicowej Organizacji Studenckiej Arkonii ma wystąpić Rydz Śmigły i rozpocząć nowy okres w dziejach polityki obecnego reżimu. Cytat za Bernardem Zingerem, od Witosa do Sławka. Paryż, 1962, strona 332. Uwagi o stosunkach państwo Kościół katolicki, wygłoszone 20 maja 1937 roku z okazji wręczenia listu uwierzytelniającego przez Nuncjusza kortezji. Po ceremonii wręczenia listu prezydent zatrzymał nuncjusza na dłuższej rozmowie, w czasie której podkreślał bardzo silnie katolickość Polski i harmonijność interesów Kościoła i państwa w Polsce. Żadne przeciwieństwa tych dwóch czynników nie dzielą, a obu stronom grozi to samo niebezpieczeństwo. Stosunki między państwem a Kościołem są dobre. Niesnasek nie ma, a jeśli pojawiają się od czasu do czasu jakieś drobne konflikty, to przeważnie oparte są one na nieporozumieniu. Pan prezydent ma nadzieję, że tak jak dotąd, tak i w przyszłości znajdzie się sposób złagodzenia różnic. Diariusz i teki Jana beka, tom trzeci, strona 102. Uwagi o emigracji z Polski wygłoszone 12 listopada 1937 roku po uroczystości wręczenia listów uwierzytelniających przez posła argentyńskiego Rudolfa Fregera. Pan prezydent, podkreśla Szembek, oświadczył posłowi F., że całkowicie rozumie stanowisko rządu argentyńskiego w sprawie emigracji żydowskiej z Polski, Głównie na skutek postępowania władz rosyjskich, które przesiedlały na terytorium polskie Żydów z właściwej Rosji. Polska posiada nadmiar ludności żydowskiej, dla której musi szukać odpowiednich terenów emigracyjnych. Tereny te, by odpowiedzieć swemu zadaniu, muszą, zdaniem pana prezydenta, być mało zamieszkałe i muszą posiadać podatne dla emigracji żydowskiej warunki klimatyczne. Odpowiednie wydają się pod tym względem Uganda i Madagaskar. Co do emigracji do Argentyny, to pan prezydent stoi na stanowisku, że winna się ona rekrutować wyłącznie z elementów wiejskiego. Na to jednak, by tego rodzaju ruch emigracyjny z Polski mógł być odpowiednio rozbudowany, to odnośne czynniki w Polsce muszą mieć miarodajne informacje rządu argentyńskiego co do warunków przyjazdu i bytowania emigranta polskiego na ziemi. Argentyńskiej. Diariusz teki Jana Szembeka, tom trzeci, strona, 176. Przemówienie radiowe wygłoszone na Zamku Królewskim z okazji imienin marszałka Józefa Piłsudskiego, 19 marca 1938 roku. Praca w dziedzinie gospodarczej jest sprawą najpilniejszą, szczególnie tam, gdzie chodzi o wieś. Bowiem stan materialny naszej wsi jest w wielu województwach niepomyślny, także często znajduje się poniżej tego poziomu, który pozwala na realizację nader ważnych zadań innej natury. Do tego przyczynia się nie tylko niski poziom gospodarki, ale wielkie przeludnienie wsi polskiej. Praca dużego procentu ludności wiejskiej jest zupełnie niewyzyskana. Przemysł, który przy szybszym rozwoju konsumpcji mógłby zatrudniać znaczną część narastającej ludności wsi, jest wskazany na stosunkowo powolną rozbudowę z powodu nader wolno wzrastającego zapotrzebowania jego wytworów na wsi. A przecież wieś skupia większość polskich obywateli. Prezydent przestrzegał młodzież wiejską przed demagogią Wskazywał na ograniczone możliwości pomocy państwa dla wsi i przestrzegał przed ruchem komunistycznym, który dąży do zburzenia organizacji państwowej. 20 lat Rzeczypospolitej, Warszawa 1939, strona 137 Oświadczenie dla Polskiej Agencji Telegraficznej z 8 czerwca 1938 roku. Po zwiedzeniu inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego To, co widziałem w Centralnym Okręgu Przemysłowym, jest nowym czynnikiem wiary w niespożyte siły narodu polskiego, a zarazem reakcji przeciwko wszelkiemu bezpłodnemu pesymizmowi. Wyrażam więc moje uznanie wszystkim tak licznym dziś i coraz liczniejszym współpracownikom i współtwórcom, utrwalenia potęgi Polski przez planową rozbudowę sił gospodarczych w centralnym okręgu przemysłowym. Głos gospodarczy 1938, numer 6, strona 240. Odpowiedź na telegram Ignacego Paderewskiego z okazji odzyskania Zaolzia wysłany 4 października 1938 roku. Proszę przyjąć najszczersze moje podziękowanie za wyrazy przesłane mi w dniu powrotu Śląska za zaolzianiskiego do Rzeczypospolitej. Cenię je sobie szczególnie wysoko jako pochodzące od tego, który w ciężkiej dla Polski chwili 31 lipca 1920 roku przestrzegał świat, że świadomość narodu mówi głośniej niż rządy i ich trwanie. Łączę zapewnienia wysokiego szacunku. Ignacy Mościcki Instytut Huwera, Zespół Ignacego Paderewskiego Myśli o harcerstwie Harcerstwo stwarza dla swych członków najpiękniejsze środowisko i daje im sposobność wychowania się w tę żyźnie, nie tylko fizycznej, ale i duchowej. Drogowskaz harcerski opracował Stanisław Sedlaczek przy udziale Jerzego Małeckiego i innych. Wydanie trzecie poprawione, Warszawa 1939, strona druga. Omówienie przemówienia 7 czerwca 1939 roku do uczestników zjazdu Związku Byłych Ochotników Armii Polskiej. Prezydent zwrócił się do zebranych, zaznaczając, iż uważa przybycie ich za wyraz uczuć patriotycznych, a następnie wyraził przekonanie, iż zjazd, który odbywa się, ma na celu nie tylko przypomnienie dawnych przygód wojennych, ale umocnienia uczuć dla ojczyzny, by jeszcze z większą gotowością w razie potrzeby stanąć do walki. Zebrani uczestnicy zjazdu... Wznieśli szereg entuzjastycznych okrzyków na cześć pana prezydenta RP. Kurier warszawski, numer 150, 8 czerwca 1939 roku, strona 20. Uwagi o stosunkach polsko-słowackich i polsko-litewskich wygłoszone 30 czerwca 1939 roku. Dnia 30 czerwca prezydent przyjął listy uwierzytelniające od posła słowackiego Shuttle Mary. Pan prezydent oświadczył, że rozumie trudności i całkowicie docenia dążności ożywiające młode państwo słowackie. Stwierdził, że w Polsce mamy wiele sympatii dla pokrewnego nam narodu słowackiego, który odzyskał niepodległość. W ciężkich przejściach roku ubiegłego... I wobec złej polityki prowadzonej przez Czechosłowację Polska odebrała to, co jej podstępem wyrwano, ale wobec Słowackczyzny zachowała się przyjaźnie. Pan prezydent porównał nasz stosunek do Słowackczyzny z naszym stosunkiem do Litwy, dla której Polska żywi wiele sympatii. Początkowo przez szereg lat polityka litewska w stosunku do nas była wroga. Może była to i dobra polityka, gdyż Kownu Chodziło o utrzymanie odrębności narodu litewskiego. Ten cel został osiągnięty. Przyszła jednak chwila, kiedy wobec postępowania Litwy musieliśmy powiedzieć dość tego. I dziś Litwa wie, że nic złego nie dozna od zdemokratyzowanej Polski. Diariusz i teki Jana Szembeka. Tom czwarty strony 648-649 orędzie do narodu z 1 września 1939 roku w związku z agresją niemiecką na Polskę. Obywatele, tej nocy nasz odwieczny wróg napadł na państwo polskie bez wypowiedzenia wojny. Stwierdzam to wobec Boga i historii. W tej historycznej chwili zwracam się do wszystkich obywateli kraju, z głębokim przeświadczeniem, że cały naród stanie obok wodza naczelnego sił zbrojnych celem walki o wolność, niepodległość i honor oraz godną odpowiedź napastnikowi, jak to było już nieraz w dziejach stosunków polsko-niemieckich. Cały naród z błogosławieństwem Bożym w walce o świętą i słuszną sprawę wspólnie z wojskiem wyjdzie do walki w zwartych szeregach aż do zupełnego zwycięstwa. Warszawa, 1 września 1939 roku. Ignacy Mościcki. Cytat za Leżeńskim, kwatera 139, tom 2, strony 19 i 20. Orędzie do Narodu z 17 września 1939 roku. Stanęliśmy tedy nie po raz pierwszy w naszych dziejach w obronie nawałnicy zalewającej nasz kraj z zachodu i wschodu. Polska sprzymierzona z Francją i Anglią walczy o prawo przeciwko bezdusznemu barbarzyństwu, o dobro przeciwko panowaniu zła w świecie. Z walki tej wierzę w to niezłomnie. Wyjść musi i wyjdzie zwycięsko. Obywatele, z przejściowego potopu uchronić musimy uosobienie Rzeczypospolitej i źródło konstytucjonalnej władzy. Dlatego, choć z ciężkim sercem, postanawiam przenieść siedzibę prezydenta RP i naczelnych organów państwa na terytorium jednego z naszych sojuszników. Stamtąd, w warunkach zapewniających im pełną suwerenność... Stać oni będą na straży interesów Rzeczypospolitej i nadal prowadzić wojnę wraz z naszymi sprzymierzeńcami. Obywatele! Wiem, że mimo najcięższych przejść zachowacie jak dotychczas hart ducha i godność. Tekst orędzia pana prezydenta RP spowodował następujący meldunek prezydenta Starzyńskiego. Tak jest, Panie Prezydencie, melduję, że lud warszawski ani na chwilę nie stracił hartu ducha. Trwamy i wytrwamy do końca możliwości, gdyż ożywia nas wiara święta w ostateczne zwycięstwo. Świadomi jesteśmy, że ciąży na nas obowiązek obrony honoru narodowego. Dumni jesteśmy, że danym nam jest spełniać ten obowiązek. Wierzymy niezłomnie, że ofiara nasza nie będzie daremna że krew nasza zaważy na szali zwycięstwa. Monitor Polski, numer 213, 25 września 1939 roku, strona pierwsza. Orędzie prezydenta Władysława Raczkiewicza z 30 września 1939 roku. Obywatele wyznaczony na następcę prezydenta RP zarządzeniem pana prezydenta, wydanym 17 września bieżącego roku, w chwili gdy stało się rzeczą jasną, że naczelne organa państwa zmuszone będą opuścić terytorium Polski, ażeby nie wpaść w ręce zdradzieckich najeźdźców, objąłem dzisiaj urząd prezydenta RP wskutek złożenia go przez prezydenta Mościskiego, pod wpływem okoliczności, które uniemożliwiły mu jego wykonanie. Stojąc w szeregu spadkobierców majestatu odrodzonej Rzeczypospolitej, w szeregu zapoczątkowanym przez wielkiego marszałka, oddaję należną cześć moim poprzednikom, aż do Ignacego Mościckiego, który wam, obywatele, w ostatnim swoim orędziu zapowiedział, że należy z przejściowego potopu uchronić uosobienie Rzeczypospolitej i źródło konstytucjonalnej władzy. Nie pierwszy to raz w naszej historii przychodzi głowie państwa i rządowi narodowemu szukać schronienia poza krajem zalanym wrogą nawałą. Monitor Polski, numer 220, 3 października 1939 roku Telegram z 30 września 1939 roku, premiera generała Felicjana Sławoj Składkowskiego do Ignacego Mościckiego i odpowiedź prezydenta z 1 października 1939 roku. Do pana prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. Rząd Rzeczypospolitej wyraża najgłębszy ołd panu prezydentowi za jego długoletnią pracę, podejmowaną zawsze w imię najwyższych celów Rzeczypospolitej oraz za decyzję powziętą obecnie w poczuciu pełnego poświęcenia dla utrwalenia legalnej i czynnej władzy w okresie największych trudności państwa polskiego. PT, premier generał Sławoj Składkowski, Slanić, Moldowa Bicas 1 października 1939 Z głębokim wzruszeniem przyjąłem serdeczne słowa, jakie nadesłał mi pan, panie premierze i rząd w dniu dzisiejszym. Stosunek mój do pana i jego rządu polegał do ostatniej chwili na pełnym moim zaufaniu. Ze wszystkimi poczynaniami rządu solidaryzowałem się. W ten sposób stworzona została moralna, wspólna odpowiedzialność za wszystkie decyzje dotyczące losów naszego narodu i państwa. Rozważając nad minionym czasem, aż do ostatnich naszych najcięższych przeżyć, stwierdzam i dziś, moi drodzy, że ze wszystkich możliwości, jakie posiadaliśmy w naszych rozstrzygnięciach, Wybieraliśmy zawsze najlepsze, to jest te, które zgodne były z honorem i godnością narodu. Ignacy Mościcki Sławój Składkowski Nieostatnie słowo Strony 164 do 165 List prywatny z 6 grudnia 1939 roku Prezydenta Władysława Raczkiewicza do Ignacego Mościckiego Czcigodny panie prezydencie Po ciężkiej i przewlekłej chorobie, trwającej przeszło dwa miesiące, mogę nareszcie chwycić za pióro, ażeby uczynić potrzebie serca i powiedzieć, panie prezydencie, jak boleśnie odczuwam położenie, w jakim się pan znajduje. Jeśli świadomość, że zarówno ja, jak rząd czyniliśmy i czynić będziemy nadal wszystko, co tylko leży w naszej mocy, ażeby spowodować jak najprędzej wyjazd pana prezydenta i jego rodziny do Szwajcarii, a tymczasem zapewnić w Rumunii warunki lepsze niż te, jakie są w krajowej, może panu dać jakąkolwiek satysfakcję, to pragnę, aby pan prezydent wiedział, że tak jest w istocie. Fakt, że czynimy to dotąd bez rezultatów, pomimo że używamy wszystkich dróg, jest dla mnie podwójnie bolesny, nie tracę jednak nadziei, że już w niedługiej przyszłości osiągniemy upragniony skutek. Wiem, że i pan, panie prezydencie, ostatnio nie domagał, bardzo byłbym wdzięczny za pisemne dane mi wiadomości o stanie pańskiego zdrowia. Proszę przyjąć panie prezydencie wyrazy mego najgłębszego poważania Władysław Raczkiewicz Archiwum Mościckiego zeszyt 402 strony 84 do 85 28 grudnia 1939 roku Raczkiewicz wysłał do Mościckiego następujący telegram. Z uczuciem radości i ulgi o przyjeździe pana prezydenta do Szwajcarii przesyłam serdeczne życzenia noworoczne. Tamże strona 87. List do generała Felicjana sławo Składkowskiego 20 grudnia 1939 roku. Krajowa dnia, 20 grudnia 1939 roku. Wielce szanowny i kochany panie premierze. Zmuszony wewnętrzną potrzebą, zabieram się do napisania paru słów bezpośrednio do kochanego pana premiera. Tym razem nie szukałem wyręki. Wczoraj przywieziono mi z Bukaresztu list odręczny pana prezydenta Raczkiewicza, w którym po dwóch miesiącach ciężkiej swej choroby wyraża troskę o moje zdrowie i donosi mi, że na wszystkie strony czyni energiczne starania w sprawie umożliwienia mego wyjazdu do Szwajcarii. W dzisiejszej odpowiedzi podziękowałem panu PR za interesowanie się moim losem, ale wyraziłem powodpiewanie w skuteczność wszelkich nacisków w tej sprawie. Motywowałem swoje wyczucia emocjami strony trzeciej, w nawiasie Francja i Anglia, w stosunku do czynników, które, nie chcąc naśladować czy Su, Czechosłowacja, zdecydowały nasz fizyczny protest. Opór nasz uważa strona trzecia za jedyną przyczynę wywołania bardzo ciężkiej i niebezpiecznej sytuacji na zachodzie. O zdrowiu moim donosiłem, że nie jest tak źle, bo opanowała mnie zawziętość życia, żeby jeszcze doczekać się innego obrazu w Polsce, który by jednocześnie Udowodnił, że znowu, pomimo wielkich ofiar, nastąpił szczęśliwy zbieg okoliczności, wyzwalający nasz kraj z kleszcz sąsiedzkich, stale grożących nam zagładą. Tutaj prowadzimy tryb życia bardzo monotonny, ale godnie dostosowany do naszych nadzwyczajnych przeżyć. Podczas dnia jestem zajęty czytaniem książek naukowych, co pozwala mi na zachowanie spokoju wewnętrznego. W nocy tylko, po przebudzeniu się po paru godzinach snu, trudno odpędzić koszmarne obrazy z kraju, które dosyć mordują psychicznie. Kończąc, zasyłam kochanemu panu premierowi wyrazy czci i życzenia świąteczne. Składamy również w pańskie ręce najserdeczniejsze życzenia świąteczne dla wszystkich nam drogich. I. M. Sławój Składkowski, nie ostatnie słowo. Strona 165 do 166. Wiersz, często czytany po powstaniu warszawskim, przez Ignacego Mościckiego. Nie ma na ziemi tak zbyt mało, Aby gdy gasną jej uśmiechy, Jakieś zdziebełko nie zostało, choćby wspomnienia dla pociechy. Jednakże jest na ziemi dosyć, aby spodziewać się i trwożyć, cierpliwie ciężar życia nosić i z ulgą z ramion w grób go złożyć. Boże Narodzenie 1944 Wybór tekstów Pomoc jeńcom wojennym, imka w Genewie, strona 27. Testament Ignacego Mościckiego z 19 czerwca 1945 roku. Ostatnia moja wola. Wszystko, co posiadam, pozostawiam na wyłączną własność małżonce mojej Marii. Wersła, dnia 19 czerwca 1945 roku. Ignacy Mościcki. PS. Trumna moja ma być bezpośrednio zakopana w ziemi. Murowanego grobu stanowczo sobie nie życzę. Również nie życzę sobie żadnych pomników. IM. Archiwum Mościckiego. Zespół. Sygnatura 4003. K64. List prezydenta Władysława Raczkiewicza do Marii Mościckiej z 12 listopada 1946 roku. Wysoko sobie cenię serdeczne słowa listu pani, wiernej towarzyszki, najcięższych lat życia tego, który w tragicznych dla narodu i dla dostojnego zmarłego chwilach nie mogąc osobiście sprawować urzędu głowy państwa, mnie go przekazał. Rozumiałem, że świętej pamięci małżonek pani nie miał wątpliwości, że w okresie ciężkich prób dziejowych zadbam o to, co jest najistotniejszym, o honor narodu i że nie ustanę w walce o jego prawa, a przede wszystkim prawo do wolnego życia. Mam też przeświadczenie, że kończąc swą doczesną wędrówkę życiową i przenosząc się do lepszego świata, nie odczuwał trwogi o to, czy wypełnię do końca w miarę sił ciążących na mnie obowiązek, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdę w przyszłości. Przykro mi było niezmiernie że ze względu na sytuację nie mogłem uczestniczyć w pogrzebie dostojnego zmarłego osobiście. Tu w Londynie zebraliśmy się wszyscy, aby oddać ostatnią posługę długoletniemu prezydentowi. Archiwum Mościckiego, zespół, sygnatura 4059, korespondencja Marii Mościckiej Fragment listu Marii Mościckiej do profesora Stanisława Lorenza z 18 lutego 1972 roku. Może danym mi będzie zamek królewski w Warszawie, wskrzeszony pod pana profesora kierownictwem wielkiego znawcy sztuki i piękna, zobaczyć. Archiwum Mościckiego, Zespół, Sygnatura 4046, Listy Marii Mościckiej, K-44 List Marii Mościckiej do Leokadii Kwiatkowskiej z 2 lipca 1973 roku na emigracji pierwszy rok był bardzo trudny. Było nas siedem osób, a otrzymywaliśmy dwa tysiące franków szwajcarskich. Trudno mi było na wszystko wystarczyć. Ale mój pan nie miał żadnych braków, czy to lekarza, lekarstw i tak dalej. Następnego roku. Zaczął pracować w swoim fachu, więc warunki materialne się zmieniły. Trwało to trzy lata, po czym stan zdrowia się pogorszył. Inżynierowie dojeżdżali, by opracować kwestie górskiego powietrza w lokalach zamkniętych. Myślą przewodnią męża było stworzenie dzieciom szans, a nie mających warunków materialnych na wyjazd, ale chciał mieć te wnuczki na miejscu. Byłoby wiele do pisania na ten temat, ale pragnę, żeby droga Pani wiedziała, że prawie do ostatniej chwili pracował. Gdy był godzinami w łóżku, bez ruchu, pomimo cierpienia, zawsze z uśmiechem. Wielką troską było, co będzie ze mną, gdy odejdzie i pozostawi mnie samą. Ale jego ostatnie słowa... — Wiem, że jesteś dzielna i że dasz sobie radę. Pracowałam dwanaście lat u mojej przyjaciółki jej wiem... Home Lefant. Dzięki tutejszym sławnym profesorom żyję, ale pracować już nie mogę. Mały Józio, dzisiaj sława naukowa, jest w Stanach. Zawsze moje ukochanie. Po powrocie z podróży po Europie w celach naukowych był u mnie. Powiedział mi, jak zamek królewski będzie odbudowany. Warszawa będzie najpiękniejszym miastem w Europie. Archiwum Mościckiego. Zespół Sygnatura 4063. Listy Marii Mościckiej. K36. List Eugeniusza Kwiatkowskiego z 23 sierpnia 1973 roku do Marii Mościckiej. Jeżeli w przeszłości mogłem czegoś dokonać, zawdzięczam to przede wszystkim poparciu męża, szanownej pani. Odmawia posłuszeństwa wzrok i ręka. Przeżyłem 60-lecie małżeństwa, i jestem dwukrotnym pradziadkiem. Zaraz po wojnie zajmowałem się odbudową zniszczonego całkowicie wybrzeża morskiego, a później publikowałem pracę w zakresie chemii technicznej. Stanowiło to ówczesną podstawę materialną naszego bytu. W kręgu tych zagadnień koncentrowało się ówczesne nasze życie. Podobnie jak na zachodzie i tu. Wygasa i kończy się egzystencja współczesnego mnie pokolenia i dość często resztki naszej generacji spotykają się na pogrzebach. Ludzie minionej epoki. Archiwum Mościckiego, zespół Sygnatura 4058, korespondencja Marii Mościckiej, K118. Fragment listu Marii Mościckiej do pułkownika Józefa Hartmana, adiutanta prezydenta Mościckiego, z 9 grudnia 1978 roku. Ja ciągle żyję pod wrażeniem przyjazdu do Polski Ojca Świętego. Jakże ta nasza ukochana ojczyzna będzie przeżywać te historyczne chwile. Tutaj podają, że Ojciec Święty będzie w Krakowie, w Poznaniu, Gnieźnie, w Warszawie. Jakże będą wspaniałe te uroczystości na cześć Ojca Świętego. Archiwum Mościckiego, Zespół Sygnatura 4062, Listy Marii Mościckiej, K211. List sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej do Marii Mościckiej z lutego 1979 roku. Ojciec Święty Jan Paweł II serdecznie dziękuję za życzenia nadesłane mu na Boże Narodzenie, za modlitwy ofiarowane w jego intencjach i za duchową łączność. Odwzajemniając okazane mu w ten sposób uczucia, papież udziela z całego serca apostolskiego błogosławieństwa. Archiwum Mościckiego Zespół sygnowany 4059 Korespondencja Marii Mościckiej K29 Felicjan Sławoj Składkowski Fragment artykułu pod tytułem Samotny krzyż na cmentarzu Versoix, zamieszczonego 25 marca 1961 roku na łamach Tydzień Polski. W szwajcarskich górach, nad wielkim, jasnym, słonecznym jeziorem wśród gajów i winnic, na stoku półnagiego wzgórza, rozsiadły się starannie utrzymane liczne szablonowe grobowce ustronnego cmentarza małej, schludnej wioski podgenewskiej Wersła. Nieco poniżej biegnącej odwrót długiej, smętnej alei czarnych cyprysów, pod cieniem pochylonych gałęzi niebieskiego cedru, odbija ubóstwem i surowym dostojeństwem samotny, na niskiej mogile osadzony drewniany krzyż. Nie ma na nim napisu, który by wskazał osobę i daty minionego życia zmarłego. Tylko dwie litery. I. M. Odbijają wyraźnie od spłukanych deszczami ciemnych ramion znaku cierpienia i nadziei. Ten, którego kości spoczywają w obcej ziemi pod poczerniałym krzyżem, odchodząc w wielkim osamotnieniu, zakazał kłaść na grobie swym trwałego pomnika z wyrytymi, złotymi literami smętnego żalu i czułego o nim wspominku. Pragnął przejść w kojące zapomnienie po dobroczynnej śmierci, jak zapomniany był przy końcu swego burzliwego życia. Wielki przyrodnik z woli ostatniej tworzyć ma bezimienną, organiczną całość z otaczającą przyjazną naturą, by w zgodzie z religią w proch się obrócić. Gościnna ziemia Szwajcarów, która go przytuliła, nie jest mu pierwszyzną. Jeszcze jako młody uczony Odpłacił jej za 15 lat schronienia przed prześladowaniami carskich rządów w Polsce wspaniałymi pracami, wynalazkami i odkryciami naukowymi, za które otrzymał honorowe obywatelstwo szwajcarskie. Mimo to wykorzystuje pierwszą możliwość powrotu do kraju, jadąc w grudniu 1912 do Lwowa celem objęcia katedry profesorskiej na Politechnice Lwowskiej. Jako uczony wykładowca kształci młodzież polską do lata roku 1926, gdy niespodziewanie wybrany zostaje przez Zgromadzenie Narodowe w Warszawie prezydentem Rzeczypospolitej. Nałożone nań obowiązki państwowe nie przeszkadzają mu nadal służyć Polsce swą wiedzą. Jest bezinteresownym, czujnym doradcą przy budowie i pracy wielkich fabryk, przetworów azotowych, szeregu wytwórni przemysłu wojennego. Wreszcie jest orędownikiem powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego jako początku planowego i celowego uprzemysłowienia kraju. W momencie największego zagrożenia Polski przez nawałę hitlerowską w połowie dnia... 28 sierpnia 1939 roku na Radzie Czterech na Zamku, po gruntownym omówieniu sytuacji politycznej i wobec nieuchronnej napaści potężnego, przeważającego uzbrojeniem wroga, prezydent, ufny w słuszność naszej sprawy i moralną przewagę narodu polskiego, wypowiedział proste i brzemienne w następstwa słowa. To trudno. Trzeba się ważyć na wszystko, gdy chodzi o istnienie i całość Polski. To nie, które prezydent rzuca Hitlerowi na jego zaborcze żądania polskiej ziemi, jest wyrazem dumnej odpowiedzi całego narodu polskiego. W tej chwili historycznej prezydent wypełnia wolę całego narodu i ma za sobą cały naród. Uprzednio już łączy wszystkie partie i stronnictwa Polski w wysiłku wojennym, mającym swój symboliczny wyraz w uchwaleniu wielkiej pożyczki lotniczej podczas posiedzenia na zamku, gdzie prezydent Rzeczypospolitej przewodniczy osobiście i gdzie wszystkie stronnictwa dają akces do wspólnej sprawy obrony Polski. Po odrzuceniu wszelkich ustępstw terytorialnych żądanych przez Hitlera, Prezydent Rzeczypospolitej w pierwszym dniu wojny wydaje w bombardowanej Warszawie orędzie do narodu polskiego, które kończy słowami wiary i ufności. Cały naród z błogosławieństwem Bożym w walce o świętą i słuszną sprawę, wspólnie z wojskiem, wejdzie do walki w zwartych szeregach, aż do zupełnego zwycięstwa. Orędzie to przemawia żywo do naszej miłości ojczyzny. Oraz podtrzymuje podniosły nastrój i zapał ludności do ofiarnej walki w narzuconej brutalnie przez Niemców ciężkiej wojnie. Pierwsze długie trzy dni, poprzedzające ultimatum Anglii i Francji do Niemiec, walczyliśmy sami bez poparcia sojuszników. Prezydent Rzeczypospolitej zachował wtedy całkowity spokój ducha gdyż postanowienie jego w myśli uchwały Rady Czterech głosiło — Będziemy się bili, choćbyśmy mieli bić się sami. Była to po aneksji przez Niemców Austrii, Czechosłowacji i Kłajpedy, dokonanej bez żadnego oporu, zupełna nowość dla łaknącej pokoju zmęczonej jeszcze pierwszą wojną światową Europy. Nieustępliwość narodu i rządu polskiego, której patronował prezydent Rzeczypospolitej, obudziła wreszcie czujność i sumienie naszych sojuszników. Gdy rząd Chamberlain'a w Anglii ogląda się jeszcze na Francję i czeka biernie na upłynięcie 48-godzinnego ultimatum postawionego Niemcom w Izbie Gmin 2 września pada... Parlament brytyjski nie będzie tolerował zwłoki w wykonaniu naszych honorowych zobowiązań wobec Polski. Następnego dnia, w chwili wypowiedzenia wojny przez Anglię, poseł Arthur Greenwood woła. W imieniu całej Izby Gmin i całego narodu brytyjskiego oddaję cześć wielkiemu umiarkowaniu okazanemu przez Polskę w ostatnich tygodniach. Ostatnie 54 godziny dowiodły, że ta wstrzemięźliwość nie była spowodowana obawą, lecz niezłomnym przekonaniem o słuszności swojej sprawy. 54 godziny Polska stała samotnie u wrót cywilizacji, broniąc nas i wszystkie wolne narody i to wszystko, co reprezentujemy i uważamy za rzecz cenną, z bezprzykładnym męstwem. Z epicznym heroizmem stała przed swymi przyjaciółmi wahającymi się, czy iść jej z pomocą. Witamy ją jako towarzysza, którego nie odstąpimy. Gdy rząd króla Jerzego VI zgodnie z przymierzem staje wobec zaborczych Niemców w stan wojny, dołącza do niego również bez zapału, by umierać za Gdańsk, i rząd Francji. Osiągamy więc naszą dyplomacją i bohaterstwem wojsk walczących to, czego nie osiągnęli Czesi. Nie jesteśmy sami. Fakt wypowiedzenia wojny przez Anglię i Francję stawiał decyzję prezydenta Polski przyjęcia wojny z Niemcami już na płaszczyźnie międzynarodowego ogólnoeuropejskiego konfliktu. Wypełniona zostaje wytyczna Józefa Piłsudskiego, by w razie zaatakowania nas dążyć do wywołania konfliktu światowego. Gdy mimo bohaterskiego oporu naszych wojsk, techniczna i liczebna przewaga Niemców sprawiła konieczność naszego cofania się na linię rzeki Wisły z Warszawą jako punktem oporu, prezydent Rzeczypospolitej przenosi się wraz z rządem na Wołyń, i zamieszkuje w Ołyce, zamku księcia Janusza Radziwiłła. Dalsze zbliżanie się Niemców od zachodu i północy stwarza konieczność przejazdu do Kosowa na pokuciu. Zamierzamy wtedy walczyć aż do odciążającej interwencji sprzymierzonych na przyczółku rumuńskim w oparciu o przeszkody naturalne Stryja i Dniestru, utrzymując poszczególne punkty oporu Warszawa, Modlin, Hel, Brześć, Lwów. Wkroczenie wojsk sowieckich na całym froncie, od Dźwiny do granicy rumuńskiej i szybkie ich posuwanie się w dniu 17 września przez Zaleszczyki, Horodenkę, Śniatyń w pobliżu Kosowa, zmusza prezydenta Rzeczypospolitej do przekroczenia w nocy 17 września Granicy sprzymierzonej Rumunii przez most w Kutach. Jeszcze po południu, dnia 17 września 1939 roku, na polskiej ziemi, w miejscowości Kuty, wydaje prezydent orędzie do ludności Polski, w którym wyjaśnia motywy swego kroku, stwierdzając, iż powziął ciężką, podyktowaną przemocą wrogów decyzję przeniesienia siedziby głowy państwa i rządu, do jednego z krajów sprzymierzonych. Podobnie jak norweski król, Aakon, stwierdza, że z tego nowego miejsca władze polskie przy zachowaniu pełnej suwerenności będą mogły dalej prowadzić wojnę u boku sprzymierzonych państw, aż do zwycięstwa. Po przekroczeniu granicy w Kutach prezydent udaje się w towarzystwie ambasadora rumuńskiego w Polsce Grigoreska do Czerniowiec. Tu, pod naciskiem Niemców, zostaje mu postawione przez władze Rumunii żądanie złożenia jego urzędu. Wtedy będzie wolnym człowiekiem i może kontynuować swą podróż do Francji. Gdy prezydent odmawia, powołując się na sojusz z Rumunią, zostaje internowany i zaproszony na pobyt w Zamku Królewskim w Bikas. Tu, pozbawiony łączności... Z internowanym również rządem i wodzem naczelnym, po wyczerpaniu wszelkich możliwości, pobiera podyktowaną jedynie dobrem Polski samotną ofiarną decyzję przekazania swej władzy znajdującemu się we Francji Władysławowi Raczkiewiczowi. W nocy z 29 na 30 września 1939 w obecności ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Rumunii Rogera Raczyńskiego prezydent kładzie w górskim zamku Biczas podpis na nominacji swego następcy. Umożliwia to natychmiastową odbudowę legalnych władz naczelnych państwa polskiego, zdolnych do dalszej walki o Polskę w sprzymierzonej Francji. Żegnając swój internowany rząd w Rumunii, ustępujący prezydent zaznacza w depeszy. Rozważając...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 Internowany w zamku Bicas do końca roku 1939, po czym, wskutek zaproszenia władz szwajcarskich, przyjeżdża do miasta Fryburga jako honorowy obywatel Szwajcarii. Rektor Uniwersytetu Fryburskiego przynosi do mieszkania prezydenta klucze od biblioteki i Wydziału Technologicznego Uniwersytetu, prosząc go, by zechciał pracować naukowo, jak dawniej. Przed swym wyjazdem do Polski. Gdy po pięciu miesiącach pracy w uniwersytecie trzeba było obejrzeć się za uzupełniającym zarobkiem, prezydent pracował od zimy 1941 roku w laboratorium chemii hydronitro w Genewie, dzięki poparciu dyrektora Breslauera, Żyda, który pamiętał Polskę i okazał swą pomoc. Po roku 1943 pogarszający się stan zdrowia uniemożliwił i te zarobki. Prezydent pozostał na łasce niechętnego mu przedstawiciela Polski w Szwajcarii, żyjąc z nieregularnie wypłacanej pensji i sprzedając posiadane cenniejsze rzeczy, by utrzymać siebie i liczną rodzinę. Już w zimie 1940 roku zaczyna prezydent pisać wspomnienia osobiste. Prowadzi je przez dawną młodzieńczą pracę w PPS w Polsce, życie wygnańcze w Anglii i Szwajcarii, wreszcie pracę naukową i służbę na najwyższym urzędzie w Polsce aż do roku 1932. Pogarszający się stan zdrowia i ciężki nastrój psychiczny wywołany opuszczeniem przez ludzi uniemożliwiają dalsze prace w tym kierunku. Mimo ciężkich cierpień w ostatnich latach życia prezydent nie zmienił się duchowo. Był wyrozumiały dla małości ludzkich, pełen dobroci i nieznanej cierpliwości w znoszeniu przykrości osobistych, gdyż były one dla niego niczem wobec ciężkiego położenia Polski. Nieraz godziny całe spędzał w głębokich medytacjach, w rzadkich rozmowach nawracając do chwili powziętych decyzji, o których mówił Gdybym miał jeszcze raz tę drogę przejść, przeszedłbym ją tak samo, może z minimalnymi zmianami, innego bowiem wyjścia Polska nie miała i ta krew przelana przez tysiące niewinnych nie może nie dać obfitego plonu w przyszłość. Z tą wiarą w życie Polski odchodził, gdy dobroczynna śmierć przyszła ukoić męczarnie jego życia. Dnia 2 października 1946 roku, w środę, o godzinie pół do siódmej z rana, były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i zakończył tułacze życie w podgenewskiej wiosce górskiej Wersła. W chwili zgonu w małym ogródku pod oknem rozkwitały mu pęki białych róż, jak w dalekiej piosence żołnierskiej. Złożony został na miejscowym cmentarzu, bez jakiegokolwiek pomnika, który by utrwalał miejsce jego spoczynku. Zapomniany za życia żądał zapomnienia również po śmierci. Służby jego i ofiary dla ojczyzny w Polsce i w ciągu wielokrotnych ucieczek i wygnań oceni historia. Na razie... Zdania co do tego są bardzo podzielone. Są wstydliwi Polacy, którzy do dziś dnia rumienią się za naszą klęskę wrześniową. Ale gdy porównamy ją z oporem stawianym Niemcom i bolszewikom przez innych, to można z czystym sumieniem powiedzieć — jać tam nie płaczę, żem sarmackie dziecię. Tydzień Polski 25 marca 1961 roku, strona czwarta. Prochy Ignacego Mościckiego powrócą do kraju. Prezydent RP Lech Wałęsa podjął decyzję o sprowadzeniu do Polski prochów Ignacego Mościckiego, spoczywających na cmentarzu Wersła w pobliżu Genewy. Uroczystości odbędą się 13 września bieżącego roku. Prochy ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej złożone zostaną w krypcie wielkich Polaków w katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Pap. Zel. Słowo Dziennik Katolicki, numer 127, 22 lipca 1993 roku. Strona pierwsza. Koniec książki Ignacego Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej, pod tytułem Autobiografia. Czytał Marek Prałat. Nagrano w Zakładzie Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie w roku 1994. Realizacja akustyczna Joanny Ciborskiej